Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 20, ścieżka pierwsza. Młode lata spędził Jan Kazimierz w dużej mierze na wyprawach wojennych. Wziął udział w wyprawie smoleńskiej brata. Gotował się do wojny z Turcją, a następnie wyruszył do Wiednia, aby dowiedzieć się, jakich posiłków może Polska oczekiwać w razie wojny ze Szwedami. Zaciągnął się tam w służbę cesarską jako dowódca czterotysięcznego oddziału Lisowczyków zwerwowanego w Polsce Generał cesarski Gallas Oddał mu dowództwo pułku Kieryśników Na czele którego wziął udział W niefortunnej dla siebie i żołnierzy cesarskich Potyczce z Francuzami pod Metz. Po zawarciu rozejmu Ze Szwedami w sztumskiej wsi Król Władysław odwołał Brata z Niemiec Powrócił do Polski na czele trzech tysięcy wygłodzonych spustoszonych Niemczech Lisowczyków A cały obradujący wówczas Sejm Przywitał go śmiechem. W Polsce nie zdołał uzyskać dla siebie ani pozycji należnej bratu królewskiemu, ani bogatych starostw zapewniających duże dochody. Wyruszył więc w 1638 roku do Hiszpanii, mając tam przyobiecane stanowisko wicekróla Portugalii i być może także godność admirała floty. W drodze zaaresztowali go na rozkaz kardynała Richelieu, Francuzi, pod nieoczekiwanym i hańbiącym zarzutem szpiegostwa i więzili przez dwa lata, do lutego 1640 roku. Powróciwszy do Polski, przebywał w niej do maja 1643 roku, po czym udał się do Włoch, aby nieoczekiwanie, wbrew woli oburzonego na jezuitów brata, wstąpić w Loreto do ich zakonu w charakterze braciszka Nowicjusza. Gdy król Władysław po roku pogodził się z powołaniem brata, Jan Kazimierz wystąpił nieoczekiwanie z zakonu, otrzymując jednocześnie kapelusz kardynalski. Nowej godności nienawidził, nosił się po świecku i powróciwszy do Polski zaczął myśleć o małżeństwie. Perypetie te ugruntowały opinię o nim jako o człowieku niestałym i niepewnym. Po śmierci Władysława IV wystąpił jako główny kandydat do tronu i uzyskał go 20 listopada 1648 roku dzięki poparciu kanclerza Jerzego Osolińskiego i królowej wdowy Ludwiki Marii, za którą kryły się wpływy francuskie. Ukoronowany 17 stycznia 1649 roku ożenił się w maju tego roku z Ludwiką Marią, uzyskawszy uprzednio dyspensę papieską. Dzieje wewnętrzne Rzeczypospolitej w latach 1649-55 poprzedzających bezpośrednio katastrofę potopu należą do najsłabiej opracowanych. Tym trudniej jest ocenić rolę, jaką odegrała w tym czasie para królewska. Przemożny wpływ miała na dworze królowa Ludwika Maria. Jan Kazimierz nie był jednak bezwolnym narzędziem w jej ręku. Krzysztof Opaliński doniósł 2 maja 1650 roku bratu Łukaszowi w liście pisanym w Warszawie, że król królowej ulega jako słuszka. Co ta chce, to się stanie, bogo już i łaje. Gdy król sprzeciwiał się odebraniu starostw Konstancji Grudzińskiej, królowa ledwo go nie wypchnęła z nieporętu. Z listu tego wnosić możemy, że król próbował nieraz przeprowadzić swą wolę wbrew królowej i dochodziło między nimi do częstych sprzeczek. W polityce wewnętrznej zauważyć możemy wielką dbałość pary królewskiej o własne dochody płynące z ekonomii, ceł i kopalń soli. Zarząd ich odbierano magnatom, narażając się na ich gniew. Również w polityce nominacyjnej para królewska prowadziła bardzo przemyślaną politykę. Król i królowa rzekli, że biskupami ich kreacji nie będą chyba ludzie Boga się bojący, pisał Krzysztof Opaliński do brata Łukasza. Król według Opalińskiego z dumą twierdził, że popiera cnotę i rzetelność i takich tylko ludzi przybiera do Senatu. Wyraźnie kłóciła się z tą piękną zasadą inicjatywa królowej Ludwiki Marii, podniesienia wysokości podarunków, przeważnie składanych pieniądzu, wymaganych w zamian za otrzymywanie urzędu lub łaski królewskie. Od księcia Bogusława Radziwiła zażądano w roku 1663 aż 110 tysięcy złotych za województwo smoleńskie, nie dające dochodów, gdyż pozostawało we władzy Rosji. Bławę polną i arendę ekonomii mochylewskiej. Na taki wydatek nie było stać nawet magnata, a cóż dopiero przedstawicieli średniej szlachty. Mimo zasady sprzedawania godności, Jan Kazimierz chętnie wprowadzał do Senatu i mianował ministrami ludzi nowych, nie należących dotąd do górnej warstwy magnaterii. W ten sposób weszli do grupy rządzącej krajem nie tylko Hieronim Radziejowski, kraj czy królowej, lecz także kilku następnych kanclerzy lub podkanclerzy – Stefan Koryciński – Andrzej Trzebicki, Mikołaj Prażmowski, referendarz Jan Wydżga, podskarbi wielki Jan Andrzej Morsztyn, regimentarz Stefan Czarniecki, a na Litwie kanclerz Krzysztof Pac oraz podskarbi wielki hetman polny Wincenty Gosiewski. Dwóch z nich, Morsztyna i Paca, określić możemy mianem zięciów dworu królewskiego, gdyż poślubili cudzoziemskie dworki Ludwiki Marii. Jako naczelny dowódca armii wykazał się Jan Kazimierz wielką odwagą w czasie wyprawy pod Zborów 1649 na odsiecz oblężonym z zbaraszczykom podjętej po przyniesieniu listów ze zbaraża przez Mikołaja Skrzetuskiego towarzysza chorągwi kozackiej. Według opisania zborowskiej bitwy pióra młockiego, stolnika wyszogrodzkiego, gdy orda tatarska zmusiła do odwrotu jazdę polską, Król przypadł z zdobytym rapierem, wołając Panowie, nie odstępujcie mnie i ojczyzny Wszystkiej, a kiedy już W pół obozu naszych wspierano Król uchodzących za chorągwie I wodza chwytał, animował Drugich zabijać chciał, aby nie uciekali Nocą musiał z zapalonymi pochodniami Po obozie chodzić, mówiąc Nie uciekajcie wy ode mnie, ja od was nie uciekam Straże i pułki obiegał w dwa lata później wykazał pod Beresteczkiem uzdolnienia strategiczne i duże zaangażowanie osobiste. Według Albrychta Stanisława Radziwiła sam król radą i ręką tą bitwą kierował. Na wyprawę Żwaniecką wyruszył w 1653 roku osobiście, gdyż bez niego żołnierze zawiązaliby konfederację. Umiał z nimi nawiązać bezpośredni kontakt, cieszył się wśród nich uznaniem, wymieniał z nimi psy i konie. Już po abdykacji ujęło się za nim 1 listopada 1671 roku pod Bracławiem w czasie wyprawy koło Generalne Dywizji Koronnych pisząc w instrukcji dla swych posłów wysyłanych do króla Michała Nie wygasną z serc naszych widziane i dzielone przez wodza z żołnierzem za całość ojczyzny w tak wielu okazjach prace, dzieła odwagi i heroiczne czyny przykrości pogody ponoszącego w bezsennych nocach z żołdatem prawie na nagiej rozłożonego ziemi, zarówno z prostym żołnierzem w krwawych bojach, w każdej godzinie fortunę wyzywającego. Sympatią obdarzał Jana Kazimierza towarzysz kusarski i zarazem znany historyk i poeta Wespaz Jan Kochowski, mimo swych powiązań z Lubomirskimi. Jan Kazimierz uchodził w przeciwieństwie do swego starszego brata, zagorliwego wyznawcę katolicyzmu. Nienawidzący go Janusz radziwił nazywał króla jezuitą. W rzeczywistości jednak jego wielka gorliwość jako katolika wiązała się najpierw z proaustriacką orientacją polityczną, a później z wojną prowadzoną przez Rzeczpospolitą wyłącznie z krajami protestanckimi lub prawosławnymi względnie z Tatarami, wyznawcami islamu do 1653 roku. W czasie 21 lat panowania Jan Kazimierz odbył co najmniej 9 pielgrzymek do Częstochowy, a ponadto odwiedzał inne miejsca kultu maryjnego – Czerwińsk, Sokal i Żyrowicze. Przed wyprawami składał śluby, a po zwycięstwie wota dziękczynne. W ciągu roku nieraz obchodził kościoły miejskie i odbywał rekolekcje na warszawskich Bielanach. Wbrew rozpowszechnionej opinii podobne zachowanie było w wieku kontrreformacji dość powszechne, nie tylko u magnatów i szlachty, lecz także u władców. Nawet Władysław IV, uchodzący powszechnie za obojętnego wobec religii, w czasie piętnastu lat swego panowania aż sześć razy odwiedził częstochowe, Był więc tam niemal tak samo często jak jego młodszy brat i następca na tronie. Opinie władcy niezwykle religijnego zawdzięcza Jan Kazimierz złożony przez siebie 1 kwietnia 1656 roku ślubom lwowskim, w których zobowiązał się poprawić dole ludu walczącego wówczas ze szwedzkimi najezdnikami i oddawał kraj pod opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej. Akt ten, wywołany trudną ówczesną sytuacją kraju, nie był niczym niezwykłym w ówczesnej Europie. Król Ludwik XIII oddał 10 lutego 1638 roku Francję pod opiekę Matki Boskiej w związku ze spodziewanym potomkiem, przyszłym królem Ludwikiem XIV. Po złożeniu ślubów lwowskich jezuita Jan Hondzyński nawoływał w swych kazaniach magnaterię i szlachtę, aby ulżyła doli nie tylko chłopów i mieszczan, lecz także ubogiej szlachty. Król Jan Kazimierz stawiał jednak zawsze wyżej rację stanu, lub może raczej własne interesy dynastyczne, niż interesy Kościoła jako całości i klasztoru jasnogórskiego jako siedziby czczonego przez siebie cudownego obrazu maryjnego. Gdy Paulini w czasie bitwy stoczonej 4 września 1665 roku nie udzielili schronienia za murami fortecy częstochowskiej, rozbitym przez Jerzego Lubomirskiego oddziałom Armii Królewskiej, rozgniewany Jan Kazimierz po przybyciu do klasztoru usunął z niego załogę klasztorną, wprowadził na jej miejsce własnych żołnierzy i objął swą administracją wszystkie dobra i dochody klasztoru. Nie wiemy niestety, jak długo utrzymał w mocy te zarządzenia. Dwór Królewski przedkładał również własne interesy nad dobro Rzeczypospolitej. Dla Jana Kazimierza ważniejszy był tytuł szwedzki niż możliwość uzyskania pomocy szwedzkiej w walce z carem Aleksym Michajłowiczem. W czasie wojny z Rosją w 1654 roku większą wagę przykładał do sprawy popierania opozycji antyradziwiłowskiej na Litwie i tworzenia odrębnej dywizji wojska pod dowództwem Wincentego Gosiewskiego niż do należytego przygotowania armii do kolejnej kampanii wojskowej. Dwór Królewski okazał się bezsilny wobec potężnej koalicji magnackiej, do której weszły około 1652-53 roku cztery najpotężniejsze rody Opalińscy, Lubomirscy, Leszczyńscy i radziwiłowie. Opozycja nie zdołała wprawdzie przeprowadzić detronizacji króla, wykorzystała jednak sprzyjający moment najazd szwedzki aby przejść na stronę króla Karola X Gustawa. Niewiele umiemy powiedzieć o zachowaniu króla w czasie tej katastrofy i pobytu na wygnaniu. Nie wiemy, czy zamierzał abdykować. Według anonimowego plotkarskiego dziełka wydanego po raz pierwszy w 1679 roku w Paryżu, Casimir, roi de Pologne, w czasie pobytu w Głogówku, król Jan Kazimierz kochał się bez pamięci w dwórce swej żony Annie Schoenfeldt, i zajęty był głównie tym romansem. Wobec zazdrości małżonki postanowił wydać swą kochankę za Jana Zamojskiego, aby widywać ją nadal i być przez nią kochanym. Ludwika Maria potrafiła pokrzyżować mu te plany, gdyż wydała za Jana Zamojskiego swą dwórkę francuską, Marię d'Arquian, mimo że była ona zakochana już wtedy w Janie Sobieskim. Jak dotąd badacze nie potrafili wykazać nieprawdziwości tej opowieści. Anna Schoenfeld była dwórką Ludwiki Marii już w 1654 roku, gdyż wymienił ją poeta dworski Jan Andrzej Morsztyn w wierszu Balet Królewski jako jedną z nimf myśliwych. Do grona tańczących należały również pasterka Katarzyna Denhofowa, późniejsza kochanka króla, być może już od 1659 roku, oraz żniwiarka Maria Darcion, przyjaciółka Anny Schoenfeld. Romans króla z piękną Niemką miał według powyższej biografii wiele momentów farsowych. Pośrednik dwora królewski Baron Saint-Cyr spuszczał dla króla drabingę przez okno, aby ten mógł dostać się do ukochanej. A raz gwardziści wzięli króla przekradającego się cicho nocą przez korytarz zamkowy do ukochanej za jakiegoś złoczyńcę i nie poskąpili mu razów. Po powrocie do kraju ze śląskiego wygnania zajął się dwór królewski sprawą reformy sposobu sejmowania i przeprowadzaniem elekcji następcy za życia króla. Miał nim zostać początkowo arcyksiąże Karol Habsburg jako przyszły mąż siostrzenicy Ludwiki Marii. Licząc na to królowa dość łatwo zgodziła się na nalegania ambasadora austriackiego Lizoli i wymogła na królu zrzeczenie się w 1657 roku praw do lenna pruskiego. Interes dynastyczny już nie króla, lecz królowej, ważniejszy był niż dobro Rzeczypospolitej. Wpływ żony na króla niewątpliwie stale wzrastał. Według pana Kajeta, wysłanego przez księcia Kondeusza do Polski jesienią 1662 roku, król Jan Kazimierz, który był dotąd bardzo mocnego zdrowia, zaczął obecnie słabnąć. Unika trudów panowania i chętnie chroni się na wieś, nie dlatego, że jest miłośnikiem wsi łowów, lecz dla uniknięcia zgiełku i interesów. Brak mu zupełnie wytrwałości i w każdej sprawie chce jak najprędzej dotrzeć do jej końca. Według słów sekretarza królowej, wyraźnie nierzeczliwego Janowi Kazimierzowi Piotra de Noyer, król nigdy nie umiał się do niczego przyłożyć, nie przeczytał w życiu ani jednej całej książki, lubił samotność i otaczał się chętnie karłami, psami, małymi ptaszkami i małpami. Dzięki podobnemu usposobieniu króla, królowa kierowała jego krokami nie na zasadzie zaufania i miłości, lecz dlatego, że król, gdy żona zbyt długo mu dokucza, woli wreszcie ustąpić niż żyć w ustawicznej niezgodzie. Do tych środków nacisku należały według ambasadora brandenburskiego Hoverbecka nieustanne nalegania na się, skargi, płacze i inne sztuczki. Ambasador francuski, biskup bereteński, De Bezier stwierdzał, że król i królowa sprzeciwiają się sobie we wszystkim i królowa wymusza na królu wszystko, więcej nużąc go niż przekonując. Stąd pochodzi, że najczęściej tają się ze swymi działaniami. Królowa zawsze jednak zwyciężała w tych starciach i zawsze narzucała swą wolę. Jej wpływ był tak wielki, że nie potrafili mu skutecznie przeciwdziałać nawet zaufani dworzanie Jana Kazimierza, wywierający również duży wpływ na niego, Dwaj kolejni podkomorzowie Wilhelm Butler i Theodor Denhoff, mąż królewskiej kochanki. Według historyka Wawrzyńca Rudawskiego Ludwika Maria wodziła męża jak mały Etiopczyk słonia, a pamiętnikarz Jerlicz, nienawidzący królowej, stwierdza, że jako niedźwiedzia za nos króla zwodziła. Tym razem próby reform wewnętrznych wywołały nie ogólne odstępstwo magnaterii na rzecz obcego monarchy, lecz wojnę domową zwaną Rokoszem Lubomirskiego. Klęska poniesiona z rąk Rokoszan w 1666 roku pod Montwami na Kujawach bardzo króla dotknęła. Po śmierci królowej od 1667 roku Jan Kazimierz myślał już tylko o abdykacji. Nie zatrzymała go na tronie i w kraju nawet Katarzyna Denhofowa, podkomorzyna koronna, w której się podobno kochał i która jeszcze za życia Ludwiki Marii dzieszyła się wielkimi wpływami na dworze. Gdy przybył do Francji, król Ludwik XIV obdarzył go zgodnie z wcześniej zawartą umową siedmioma opactwami, w tym opactwem paryskim saint germain de prés w którym odtąd znajduje się jego grobowiec. We Francji wstąpił według plotek rozpowszechnionych po jego śmierci w związek małżeński z dawną praczką z Grenoble Marią Mignot, wdową od 1660 roku po Franciszku de l'Hôpital, marszałku Francji. Zachował do końca życia żywą pamięć o Ludwice Marii, gdyż w testamencie datowanym 12 i 13 grudnia 1672 roku w Nevers ustanowił swą dziedziczką jej siostrę, księżnę palatynową Annę Gonzagę. Przed śmiercią zamierzał powrócić do Polski. Na ostatnią śmiertelną chorobę zapadł jesienią 1672 roku na wieść o upadku kamieńca podolskiego. Zwracał się wówczas do papieża Klemensa X z prośbą o udzielenie pomocy Rzeczypospolitej przeciwko Turkom. Francuzi stykający się z nim we Francji zdziwieni byli tak wielką uczuciowością króla, który nie pamiętał o stracie swego królestwa a tak troszczył się o stratę jednej tylko miejscowości. Zmarł Jan Kazimierz 16 grudnia 1672 roku w Nevers. Ciało przewieziono do Polski i pochowano uroczyście 31 stycznia 1676 roku na Wawelu, jednocześnie z ciałem króla Michała Korybuta. Serce Jana Kazimierza znajduje się do dziś w kościele saint germain de prés w Paryżu. Adam Przyboś, Michał Korybut-Wiśniowiecki Kiedy po tak ciężkich klęskach politycznych, jak utrata lenna księstwa pruskiego, niepomyślny pokój oliwski, czy też nieudane próby przeprowadzenia elekcji za swego życia i niezrealizowanie reformy państwa, a wreszcie po krwawej wojnie domowej w czasie Rokoszu Lubomirskiego, Jan Kazimierz zdecydował się w 1668 roku zrezygnować z tronu, Gwałtownie ożywiły się działania obcych dworów oraz rodzimych stronnictw, by osadzić swego kandydata na polskim tronie. Niezwykła i nieprzewidziana wręcz cudowna elekcja dotychczas mało znanego księcia Michała Korybuta Wiśniewieckiego w czerwcu 1669 roku rozpętała w kraju zaciętą walkę stronnictw magnackiej, frankofilskiej koncepcji i prohabsburskiej orientacji głównie liczącej na szable wielotysięcznej braci szlacheckiej elektorów. Wielu kandydatów ubiegało się o złożoną przez Jana Kazimierza Koronę, choć nie błyszczała już tak jak dawniej i była tylko Koroną z wyboru. Francuskie stronnictwo, wychowane przez ambitno, rozsądną, ale i bezwzględną w realizacji swych planów Ludwikę Marię, forsowało w porozumieniu z Ludwikiem XIV pozornie księcia nojburskiego Filipa Wilhelma, a właściwie księcia Ludwika Wielkiego Kondeusza lub jego syna Henryka d'Angien. Cesarskie stronnictwo prohabzburskie wysuwało księcia lotaryńskiego Karola. Kandydował też car rosyjski Aleksy Michajłowicz albo jego syn Fiodor. Obfita ulotna literatura polityczna zalecała nadto m.in. różnych książąt włoskich, a również wiarołomnego elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna, emigrantkę królową szwedzką Krystynę Wazównę oraz następcę tronu angielskiego księcia Jakuba Stuarta. 19 czerwca 1669 roku królem został Piast Michał Korybut-Wiśniowiecki. Zawdzięczał on tron nie tyle świetności swego nazwiska, ile propagandzie i rozbiciu opinii szlacheckiej, głównie na dwa wspomniane obozy. Jego kandydaturę wysunął biegły dyplomata i energiczny mąż stanu, biskup Chełmiński i podkanclerzy koronny w jednej osobie Andrzej Olszowski. To on rozesłał na przedelekcyjne sejmiki ulotne pismo pod tytułem Cenzura Candidatorum, w którym krytykując różnych kandydatów do tronu uzasadniał potrzebę elekcji rodzimego króla Piasta i tylko jakby mimochodem wspomniał o Michale. Nie można stwierdzić, czy Olszowski wcześniej porozumiewał się ze swym kandydatem, Raczej należy przypuszczać, że działał bez zgody Wiśniowieckiego. Pomysł wyboru króla Rodaka nie był nowy. Warto przypomnieć, że już podczas pierwszej wolnej elekcji wymieniano kilku piastów jako kandydatów do polskiego tronu. Marszałka Litewskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiła, wojewodę sandomierskiego Piotra Zborowskiego, wojewodę ruskiego Jerzego Jazłowieckiego. A po ucieczce z Polski Henryka Walezego Zgłaszano wojewodę bełskiego Andrzeja Tęczyńskiego i sandomierskiego Jana Kostkę. Trybun szlachecki Jan Zamojski mocno wtedy propagował ideę obioru rodaka. I obrano rodaczkę Annę Jagielonkę, przydając jej za małżonka Stefana Batorego. W 1587 roku Zamojski powrócił do swej koncepcji, wykluczył Habsburgów i przeprowadził wybór piasta po kądzieli Zygmunta Wazy. Władysław IV i Jan Kazimierz również tron swój zawdzięczali innymi temu, że byli już Polakami tu urodzonymi i wychowanymi. Ciało z ciała, kość z kości królów rządzących szczęśliwie od tylu lat w Rzeczypospolitej. Po abdykacji Jana Kazimierza odżyły plany wyboru Piasta. Jeszcze przed konwokacją w 1668 roku obcy korespondenci omawiali możliwości obioru Dymitra lub Michała Wiśniowieckich. Wspominano też o ordynacie Aleksandrze Januszu Ostrokskim-Zasławskim, synu Katarzyny Sobieskiej, siostry wielkiego hetmana i marszałka. Wówczas za Piastem wypowiedział się też znany i wpływowy pisarz polityczny, kasztelan lwowski Andrzej Maksymilian Fredro. Ale najdobitniej i najlepiej przemówił do szlacheckich umysłów wspomniany podkanclerzy Orszowski, używając argumentów, że Piastowie Dobrze rządzili naszym krajem, a obcy nieszczęśliwie w Polsce panowali. Elekcja Piasta byłaby potwierdzeniem wolności szlacheckich, bo magnaci woleliby wybrać cudzoziemca. Michał jest niebogaty, a więc nie niebezpieczny, nieżonaty, młody, ma 28 lat, katolik, bez doświadczenia politycznego i większych ambicji, dlatego niegroźny dla złotej wolności. Wynik elekcji był dla wszystkich dużym zaskoczeniem, zarówno dla stronnictwa francuskiego, jak i habsburskiego. Chyba najbardziej zdziwiony był sam elekt, który siedział wśród swoich braci sandomierzan, pokorniusieńki, skurczył się nic nie mówiąc, kiedy zewsząd już rozlegały się okrzyki na jego cześć i spieszono doń z gratulacjami. Przecież do nowej roli był zupełnie nieprzygotowany. Sama elekcja była burzliwa. Już wcześniej wykluczono od tronu Kondeusza, a celowo przeciągane przez francuskich stronników obrady przerywały tłumy zniecierpliwionych pospolitaków, uderzając na obradujących w szopie senatorów, strzelając do nich, wymyślając panom od zdrajców i grożąc im wycięciem oraz wybraniem innych senatorów. Ale wynik głosowania był do ostatniej chwili niepewny. Zachowało się kilka relacji, zresztą sprzecznych, o tym, jak doszło do powszechnej zgody 19 czerwca 1669 roku na wybór Michała, kto pierwszy w polu elekcyjnym zawołał wiwat? Michał Rex. Wiadomo, że elektorem króla Piasta był też znany powszechnie Jan Pasek i on to również przekazał nam opis tej niezwykłej elekcji. Trudno zdobyć się na jednoznaczną opinię. Na ogół przyjmuje się Tadeusz Korzon, Władysław Konopczyński, że pierwszy wzniósł ten okrzyk Marcin Dębicki, chorąży sandomierski, a więc... Sandomierskiego, znany przywódca szlachecki i oponent przeciw projektowanym na wzór francuski reformom państwa. Nie jest to jednak istotne, kto pierwszy dał sygnał do powszechnej zgody. Słuszne zapewne będzie stwierdzenie, że przy dwóch zwalczających się koncepcjach francuskiej i habsburskiej zwyciężyła trzecia podkanclerza Olszowskiego, zwłaszcza, że nie była niebezpieczna, jak się wydawało, dla nikogo i że on sam ją kilka miesięcy wcześniej zaprojektował. Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że Michał był przede wszystkim elektem szlachty, szerokiej rzeszy panów braci, a nie grupy magnatów. Jeden z dawnych historyków określił tę elekcję jako zdziałaną wpływem przemocy szlacheckiego gminu. Inny nazwał ją szaleństwem szlacheckiej ochlokracji, która krzycząc za piastem terroryzowała senatorów. Ale były też głosy, że masa szlachecka była bezkrytyczna i krótkowzroczna, gdyż pozwoliła się wykorzystać pewnym koterium magnackim. Zbyt długo drażniono szlachtę elekcją Francuza, wyrobiła się więc w niej niechęć do obcej dynastii. Z pewnością była to pewnego rodzaju manifestacja ksenofobii. Nie wszyscy zresztą poprzednicy Michała na tronie byli popularni w szlacheckim narodzie. Dlatego tak tłumnie zebrana na elekcji szlachta wolała wybrać własnego króla nieskompromitowanego podejrzanymi konszachtami z obcymi agentami. On miał być wyrazem zwycięstwa mas szlacheckich nad magnackimi partiami. Z pewnością nie mógł budzić obaw o dążenie do absolutyzmu w przeciwieństwie do każdego z obcych kandydatów, który z pomocą oligarchów mógł zagrozić złotej wolności. Idea walki z reformą zmierzającą do wzmocnienia tronu sprzęgła się tu na polu elekcyjnym z obroną zasad złotej wolności szlacheckiej, które wyjaśniał Andrzej Maksymilian Fredro, a bronił tak jeszcze niedawno marszałek Jerzy Lubomirski. Współcześni polscy pisarze, zarówno pamiętnikarze i historycy, jak również poeci, przyjęli elekcję króla Piasta z uznaniem, a niektórzy nawet z entuzjazmem, jak na przykład pamiętnikarze Pasek, Mikołaj Jemiołowski, Joachim Jerlicz, Jan Antoni Chrapowicki, czy poeta Wacław Potocki, który w wojnie chocimskiej zwał króla Michała Orłem, i wiązał z jego elekcją Najlepsze Nadzieje, lub inny poeta i historyk Wespazjan Kochowski, dający wyraz swej radości w wierszu Muza Słowiańska i zwątcy Wiśniowieckiego Wielkim Michałem. Olszowski umiał odwołać się do panujących wśród szlachty nastrojów i sprytnie zaproponować w atmosferze podejrzeń i szafowania obcymi na elekcji pieniędzmi wybór króla rodaka. Nie ulega wątpliwości, że Olszowski był autorem tej elekcji. On też głównie ponosił odpowiedzialność za losy panowania króla Michała. Trzeba jednak przyznać mu mimo wszystko tę zasługę, że krokiem swym uchronił Rzeczpospolitą od wojny domowej. Nie do przyjęcia jest pogląd niektórych historyków, że właśnie wojna domowa mogłaby wówczas oczyścić i rozładować niepewną atmosferę. Wszak u wrót Rzeczypospolitej stała Turcja z całą swą potęgą, a na czynną pomoc sąsiadów nie można było liczyć. Kim był ten elekt polskiej krwi? Zapewne w znacznej mierze zawdzięczał tron rycerskiej sławie ojca wojewody ruskiego Jeremiego Michała, tak rozsławionego przez Sienkiewicza. Król Piast bowiem niczym nie wyróżniał się przed swą elekcją. Wcześniej osierocony przez ojca 1651 wychowywał się pod opieką matki Gryzeldy z Zamojskich, wnuczki wielkiego kanclerzego Jana, najpierw w Zamościu, potem na polskim królewskim Dworze. Dzięki studiom w Pradze, Dreźnie i Wiedniu zdobył pewne wykształcenie i znajomość kilku języków, ale doprawdy niewiele miał w nich do powiedzenia. Rycerskiej sławy ojca nie powiększył. W życiu politycznym przed 1669 rokiem nie brał udziału. Nie piastował żadnego urzędu. Chyba nie miał szczególnych kwalifikacji do roli króla i to w tak trudnej sytuacji kraju zagrożonego przez Turcję, pozbawionego sojuszników i wewnętrznie Nieskonsolidowanego Poczet Królów i Książąt Polskich Taśma 20, koniec pierwszej ścieżki